Rolnicy mają swój interes, ponieważ rośliny genetycznie modyfikowane są odporniejsze na różnego rodzaju choroby, szkodniki itd. Mają wyższe plony itd., więc to jest ekonomicznie uzasadnione. Ekonomicznie, powtarzam, jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne, genetyczne, to to znowu ktoś w naszym kraju powinien, czy też... W w ogóle na świecie. Przecież to jest konkurencja z dużymi koncernami, które te rośliny propagują do, do siebie. więc tutaj w zasadzie rolnik to jest jakiś mały trybik w tym wszystkim, który generalnie powinien myśleć o ekonomice, a instytuty naukowe, i instytuty badawcze powinny na ten temat sprawdzić, czy to jest zdrowe, czy niezdrowe, czy to po jakimś czasie się okaże, że genetycznie było to niezdrowe, szkodzi i tak dalej. Rolnicy tego nie wiedzą. Rolnik wie jak zasiać, jak zeżniwić, jak zapobiegać chorobom. Natomiast to jest tak, jeżeli któryś z rolników, nie daj Boże, sprowadzisz Czech sprowadzisz, zasieje. zasieje więc będzie cała plantacja do utylizacji, nie, do, nie, do, nie dość tego, to jeszcze yy, bodajże kara za nasiona i tak dalej i tak dalej, więc znowu rolnik dostaje po plecach, nie ta firma, która sprzedaje, tak? Bo to firma powinna być ukarana i firma powinna mieć zakaz sprzedaży, a jeżeli rolnik kupi nieświadomie, zasieje, a jeszcze jest takie zagrożenie, ja już nie chcę o tym mówić, ale dowcipny sąsiad podrzuci kilka ziaren GMO, no różne są sytuacje. Albo zajedzie traktorem no z siewnikiem kawałek za daleko, no nie, niekoniecznie, a potem ale będzie będzie, będzie, pro, będzie problem, w każdym razie generalnie znowu na plecach rolnikach są kary, nie na tych instytucjach, które y, y, sprzedają ten, ten towar, tylko znowu rolnik. Dlaczego? Powinny się również te, te firmy, które sprzedają tego rodzaju nasiona powinny być w pierwszym rzędzie ukarane. No tutaj są zalecenia dla rolników, żeby z każdego worka plakietkę trzymać w domu, w, w dobrym miejscu, takiej, który zawsze będzie można udowodnić, że z jakiej firmy się kupiło, jakie to były nasiona, ile worków było, że jest faktura, która i to, żeby rolnicy w własnym domu gdzieś tam w dokum w dokumentach trzymali, że w razie jakby coś się stało, to mają się czym bronić i mają jakieś dowody na to, że wszystko odbyło się legalnie. Ale to co? Tak praktycznie, trzymać 5 lat tak samo jak rachunki do pitu? Może 5 lat nie, ale dla bezpieczeństwa, bo, bo przecież kukurydzę się sieje i się zbiera te, tego samego roku, więc to praktycznie przez rok trzeba by było te dokumenty trzymać. No chyba, że w naszym województwie z tego co wiem. Będzie pobranych kilka prób na plantację kukurydzy w tym celu, żeby przebadać je w kierunku roślin modyfikowanych genetycznie. No i może być tak, że nawet bez wiedzy gospodarza jakiś instytut pobierze próbę, zbada, no i całe badanie nie wiem, jak jakiś czas trwało. I może być także w grudniu, kiedy już rolnik rzuci te przysłowiowe papiery gdzieś tam do kosza czy do pieca, się okaże, że jest oskarżony i wtedy będzie problem, więc lepiej je rok czy dwa potrzymać niż za szybko wyrzucić.